Bilety, kultura i rozrywka.pl, e-bilet.pl. Patronem koncertu jest Polskie Radio. Na koncert zaprasza Eskander i Wolskie Centrum Kultury. Reklana. Polskie Radio, dwójka, minęła jedenasta. Kwadrans, bez muzyki. Powiada się, że dla prawdziwej sztuki rankingi i nagrody nie mają znaczenia. Tak się mówi, ale mają. W miniony piątek w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu odbyła się gala muzyki klasycznej Fryderyki 2026. Bank rozbił Łukasz Borowicz, który był odpowiedzialny za aż trzy wyróżnione nagrodą albumy. Rozmowy z maestro słuchaliśmy w dzisiejszym poranku dwójki. Mogą ją Państwo także odnaleźć na naszej stronie internetowej. Kategorii, w których wręczono nagrody było aż 13, nie licząc złotego Fryderyka, którego w imieniu wybitnej skrzypaczki Kaji odebrała jej córka Justyna. Teraz do Narodowego Forum Muzyki przeniesiemy się wspólnie z Moniką Zając, która relacjonowała dla Państwa piątkową galę. Martyna Pastuszka, Fryderyk w kategorii Muzyka dawna. Serdeczne gratulacje. Trudno uwierzyć, że to jest pani pierwszy Fryderyk? To jest mój pierwszy Fryderyk. Troszeczkę się tam pożartowałam e, mówiąc, bo rzeczywiście my co roku właściwie mamy nominacje, a czasami podwójne, więc można powiedzieć, że po 15 płycie, którą zgłosiliśmy tutaj do Fryderyków. Tak wiele ludzi m, się dziwi, że jest, to, że jest to nasz pierwszy Fryderyk, ale rzeczywiście tak taka selekcja panowała do tej pory. No i tak to po prostu jest, że trzeba e, być może po prostu trafić w dobry dobry produkt, dobry moment. No, Lars Serenissima, no, to jest wspaniały produkt muzyczny. Proszę powiedzieć trochę więcej o początkach tego projektu. Główną bohaterką jest Sophie Juncker tej płyty. I Sophie Juncker to sopraniska belgijska, z którą znamy się już od 2018 roku. Poznaliśmy się przy projekcie G's Mondo y Polonia, to opera Leonardo Winchego, no o Królu Polskim Zygmuncie i, i od tego momentu ta, ta, można powiedzieć, taka wiążąca przyjaźń muzyczna z Sophie Juncker i orkiestrą właściwie trwa. W tym roku Znowu będziemy ze sobą współpracować. Pewnie nie już przy nagraniu płytowym, bo tych osób, z którymi chcemy się spotkać przy okazji nagrań, przy okazji poznawania tego repertuaru, jest, jest naprawdę mnóstwo, muzyka jest taką piękną platformą do spotkań. Natomiast ta przyjaźń, to wzajemne pubicowanie sobie trwa nadal. Ja osobiście pamiętam nasze pierwsze rozmowy w 18 roku, kiedy ja już byłam mamą od dobrych 10 lat, albo nawet tam 13, a Sofii się właśnie decydowała na dziecko i rozmawiałyśmy takie naprawdę Kobiece rozmowy miałyśmy. Obecnie Sofia jest mamą trójki dzieci i jest najszczęśliwszą kobietą na świecie, więc mam też taki prywatny, bardzo emocjonalne połączenie ze Sofią Juncker. No to proszę powiedzieć, jakie w takim razie plany dalsze fonograficzne, bo chyba jest tak, że taka nagroda też trochę daje takiej motywacji do działania, trochę więcej energii, chociaż o, Pani akurat nie potrzebuje więcej energii. No rzeczywiście muszę powiedzieć, że e, gdyby tak e, oczekiwać od zewnętrznych e, motywatorów tych impulsów, to, to bardzo wielu ludzi nie, nie poszłoby daleko, więc całe szczęście czymś, co naprawdę nas zmusza do działania jest wewnętrzny motywator, wewnętrzna jakaś ambicja, wewnętrzne marzenia przede wszystkim, więc e, ta nagroda jest e, przemiłym i bardzo ważnym elementem e, naszej działalności, jest oczywiście docenia, nie, nie, jestem za nią wdzięczna tym wszystkim, którzy zagłosowali. Natomiast faktycznie y, tę motywację czerpię i ja, i zespół z czegoś innego. Czerpiemy ją z dwóch źródeł. Wizji wspólnego obcowania i poznawania siebie nawzajem jako ludzi poprzez pryzmat y, grania muzyki. Te wszystkie y, emocje, te wszystkie słowa, które dla wielu nie są do wypowiedzenia, bo nie każdy z nas jest krzyczącym na cały świat ekstrawertykiem, y, to właśnie od tych osób czasami nieco bardziej skrytych, czasami nieco bardziej y, nie odnajdujących się jakby w kulturze XXI wieku, bo tak też może być, możemy się z nimi połączyć poprzez właśnie granie muzyki, nagrywanie, poznawanie ich w różnych obliczach interpretacyjnych. To jest jeden motywator, tak naprawdę bardzo społeczny. Drugi motywator dla mnie osobiście to jest odkrywanie nowej muzyki, zwłaszcza tej polskiej, więc nasze następne plany fonograficzne to kolejne nagrania Janiewicza, Feliksa Janiewicza, koncertu skrzypcowych z Suszan, Cyrano, Sian. Potem wiem, że nagrywamy z Tomkiem i tu właśnie mówię o tym połączeniu y, rzeczywiście duszy, intelektów i emocji. Tomek Ritter, pianista, z nami nagrywa y, Beethovena, koncerty fortepianowe. I tu muszę powiedzieć, że jest to pasjonujące właśnie osoba, taka jak Tomasz Ritter, który na co dzień nie jest aż tak wylewny, y, jest raczej, raczej skrytym, introwertycznym mężczyzną, no kiedy gra, ma się to takie wrażenie wyjątkowego y, dostępu do jego emocji, jego myśli i tym się bardzo cieszymy. Jakub Jakowicz, który dziś odbierał nagrodę w imieniu ojca, ale za płytę, którą również pan współtworzył. Proszę powiedzieć trochę więcej o tym projekcie, który przypuszczam musiał być bardzo osobisty dla obu panów. Ojciec mnie uczył kameralistyki od najmłodszych lat i to było takie naturalne, że graliśmy wspólnie, więc jestem zaszczycony, że, że taka nagroda jakby podsumowuje troszkę działalność taty w sferze kameralnej. Cieszę się też, że to jest płyta, która skupia nagrania live, bo mam wrażenie, że ojca siła, siła jego gry i przekazu artystycznego najbardziej właśnie pokazuje się w takich wykonaniach live w koncertach i serdecznie dziękuję za ten pomysł pani Emilii Dudkiewicz z wydawnictwa Chopin Press, która znalazła i jakby wskrzesiła te nagrania archiwalne, które które powstały w czasie koncertu jubileuszowego taty. No i bardzo jestem też ciekaw, co, co ojciec na to, bo jeszcze nie miałem okazji z nim porozmawiać, ale myślę, że się ucieszył. Będzie znowu mówił, że ma znowu kolejny doping do ćwiczenia. A ćwiczy dużo. A ćwiczy dużo nieustannie i, i w, co Państwu wszystkim polecam, zwłaszcza, zwłaszcza po 80. -tce. Bartłomiej Stankowiak, dyrygent, e, pracownik Un Uniwersytetu Zielonogórskiego, dyrektor Instytutu Muzyki, współtwórca cyklu Magna Opera Sacra. Trzyma pan właśnie statuetkę Fryderyka za nagranie Membra Jezu Nostri, Bóg Nie jest to może najczęściej wykonywane dzieło. Dlaczego? Bo pamiętam czasy w moich studiów, kiedy marzyłem o tym, żeby ten utwór wykonać, ale było to poza jakiekolwiek zasięgiem, dlatego, że nie było po prostu pięciu gambistów w Polsce wówczas. Także y, jedna część, ad core do serca, która właśnie angażuje pięć y, y, viol de gamba, no to jest coś, co stanowi jakąś barierę dla, dla wykonania utworu. Myślę, że też udział piątki solistów, jakby złożoność partytury, to oczywiście są można rozmawiać do trudności. No, muzyka jest przepiękna, o tym zawsze marzyłem. I to było takie moje skryte marzenie przez wiele lat, żeby do tego utworu podejść. I bardzo się cieszę, że Arka Golińska o się mówi, żeby to razem, razem wykonać, zaangażować też solistów, o czym nie zdążyłem nigdzie powiedzieć, ale pracujemy od 10 lat w w tym samym zestawie solistów. I to jest też kapitalne, to nam pozwala się świetnie rozumieć. Arka Goliński, nieobecny, tu dzisiaj z nami, lider Arty Dei Sanatori, powiedział o tym nagraniu, że najpiękniejsze było w nim to, że cel naszego działania był czysto muzyczny. Tego życzę i wszystkim nominowanym laureatom i wszystkim muzykom, żeby to rozkoszowanie się wspólnym tworzeniem muzyki jak najczęściej było naszym udziałem. Pan powiedział, odbierając tę nagrodę, że to taka trochę pochwała prowincji, no ale Zielona Góra, prowincjo? Tak, oczywiście, no ja się, nie, to nie wstydzę tego, ja jestem bardziej Poznaniakiem, starą, pyrą poznańską yy, z urodzenia, ale pracuję od wielu lat na Uniwersytecie Zielonogórskim, współpracuję również z samorządami lokalnymi, w tym właśnie z gminą Świdnica, gdzie nagrywaliśmy płytę, która jest na końcu świata, ten kościół w lipnie, przepiękna mała świątynia, ale na, na końcu świata. Nie mamy takich możliwości, takiego zaplecza, ale dzisiaj świat się zmniejszył i yy, mamy możliwość współpracy z znakomitymi artystami, yy, przyjeżdżają nas wybitni soliści, yy, pracujemy właśnie z RTD Sanatorium od 11 już lat, yy, dorocznie, organizując... Yy, jedno duże wydarzenie oratoryjne. Wykonaliśmy właśnie komplet dzieł najsłynniejszy z Brzecha Hamol wszystkimi dziełami Bacha i z Mesjaszem Handla i tak dalej. Także można na prowincji fajne rzeczy robić i czasami jest do tego też bardziej sprzyjający klimat. Jest trochę więcej entuzjazmu mi się wydaje i to jest bardzo w prowincji cenne. No nie mamy, tak powiedziałem, dużych możliwości, nie mamy tak pięknej sali, jak na przykład Narodowe Forum Muzyki, musimy bardzo szukać. Mało kto ma. Mało kto ma, to prawda. Natomiast no, robimy to, co możemy i to też jest nie cenne, że przyjeżdżają do nas goście, znakomici muzycy, w tym także nominowani tutaj i też laureaci Fryderyków i oni zawsze nas traktują bardzo poważnie i to nam dodaje skrzydeł. Krzysztof Kur, laureat Fryderyka za album Śpiewy Historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza, album pod patronatem Radiowej Dwójki. No i taka nagroda chyba za y, przedsięwzięcie, nad którym Pan pracował przez wiele lat i które jest dla pana osobiście bardzo istotne. Tak, to prawda. Do samej pracy, takiej samego nagrywania to było ponad 5 lat, ale tak naprawdę to dokładnie 20 lat temu to wszystko się zaczęło. 20 lat i jeden dzień. W momencie, kiedy zaczęliśmy po ślubie z moją żoną razem budować... Nowy Dom. Razem z nią przyjechał drugie wydanie oryginalne śpiewów historycznych z 1818 roku. I właściwie od wtedy to chodziło tak gdzieś wokół mnie, że trzeba coś z tym zrobić. Na Festiwalu Pieśni, który przez wiele lat organizowałem, starałem się coś zrobić, ale to są bardzo długie formy. Kiedy przyszedłem do radia, w którym miałem zaszczyt pracować parę lat, zorientowałem się, że tego nikt nigdy nie nagrał w całości no to trzeba to zrobić. I rzeczywiście, no jakoś tak w jednym roku udało się nagrać trzy śpiewy, w drugim pięć, w trzecim osiem i tak śpiew do śpiewu i się udało to wszystko zebrać po paru ładnych latach pracy. No i jest. No i z udziałem kilkudziesięciorga znakomitych artystów. Jak reagowali, gdy Pan zapraszał ich do tego przedsięwzięcia? No początkowo to nie było wcale takie łatwe, bo yy, dawałem do zaśpiewania pieśni, które mają dość prostą budowę zwrotkową, yy, prosta melodia. Niestety tych tekstów jest bardzo dużo, bo czasem te utwory mają po dwadzieścia kilka zwrotek, yy, ale ja tutaj bardzo się oparłem, że nie, nagrywamy w komplecie i nie będziemy niczego wycinać. Wszystko zaśpiewamy, bo to są jakieś opowieści, które mają początek, koniec, środek, tego nie można wyciąć, a poza tym jesteśmy pierwsi, którzy to zrobimy, ale Podeszli do tego naprawdę ci wspaniali moi koledzy i, i soliści, i instrumentaliści, naprawdę z, jakimś, z jakąś taką wielką wiarą, chociaż to było strasznie trudne, bo jak wykonać pieśń czy piosenkę, która ma dwadzieścia kilka zwrotek, na tą samą melodię, tak żeby słuchacz nie odszedł od głośnika, żeby był zainteresowany, żeby to była opowieść. I wydaje mi się, że to co chcieliśmy zrobić, czyli wyjść od tekstu, że tekst jest najważniejszy, że to tekst musi prowadzić. Tak samo jeśli chodzi o sprawę opracowania tych utworów, o czym rozmawiałem z Marcinem Zielińskim, autorem opracowania, że od tekstu trzeba wychodzić i to wszystko okazało się, że to gdzieś jednak zagrało. To było dobre posunięcie. Można chyba powiedzieć, że ta nagroda to jest taka nagroda za swego rodzaju też pracę badawczą, taką wykraczającą poza strefę stricte muzyczną. Tak, bo to rzeczywiście jest, tak jak nawet dzisiaj powiedziałem, to jest taki chyba bardziej trochę projekt dokumentacyjny, badawczy. Takie przedsięwzięcie, które wymazuje jakąś białą plamę, bo to trochę wstyd, że nikt nigdy nie nagrał tego cyklu w całości. Teraz te wszystkie płyty rozsyłam w różne miejsca, gdzie mam nadzieję, posłużą pracy dydaktycznej, może pracy naukowej. Dostały je wszystkie biblioteki wojewódzkie, akademie muzyczne, wydziały muzykologii, wydziały polonistyki. No mam nadzieję, że to gdzieś jakiś dalszy ciąg tego będzie. Myśmy nagrali, a teraz może, może gdzieś ktoś kiedyś coś z tym dalej zrobi. Adam Bałdych, serdeczne gratulacje. Fryderyk w kategorii klasyka crossover. To w ogóle stał się mój świat. i. Po wielu, wielu latach, gdzie trochę z muzyką klasyczną zerwałem, aby oddać się improwizacji, powróciłem do niej, czując, że w tej przestrzeni jest miejsce dla mnie, ale jako improwizatora, ale kogoś, kto wyrastał w muzyce poważnej. I przyznam szczerze, że no wymarzyłem, żeby właśnie w tej przestrzeni być. I, I to dzisiejsze docenienie albumu, który stworzyłem w ramach zestawienia muzyki poważnej z improwizacją, z pewnym eksperymentem, to coś, co, co jest mi po prostu bardzo bliskie i dlatego tak szczególnie jest to dla mnie Fryderyk, bo, bo ta przestrzeń jest dla mnie teraz najważniejsza. Leta Mundus to jest projekt, w którym sięgnąłeś najdalej wstecz? Chyba najdalej wstecz, ja już miałem okazję interpretować muzykę średniowieczną Hildegardy z Bingen, ale zawsze to był jeden, dwa utwory podczas koncertów, w których czułem, że duchowość tej muzyki i coś takiego utraconego z tamtych czasów to jest recepta na ten zabiegany współczesny świat. Ale tutaj jakby cały album jest poświęcony muzyce średniowiecznej albo muzyce związanej z Krakowem, Manuskryptom Kras 52, które były takie no, niezwykłe, bo bardzo plastyczne i czułem, że ten okres w dziejach muzyki z improwizacją bardzo dobrze się e, łączy i poddaje się tej improwizacji, tak więc cały album w tym klimacie to jest coś, w czym mogłem zrealizować bardzo dużo swoich pomysłów, ale muszę też przyznać, że w ciekawy sposób ten album powstawał, bo nie tylko poddawałem te utwory takiemu procesowi rekompozycji, aranżacji, ale my spotkaliśmy się z zespołem Ensemble Peregrina i Michałem Górczyńskim w Bazylei i po prostu ze sobą graliśmy słuchając siebie nawzajem i pewne pomysły, idee powstawały przez taki dialog, przez zetknięcie się ze sobą, przez taką interakcję. Coś, co w moim świecie jest bardzo naturalne, ale dla klasyków jednak nie do końca, bo tam bardzo dużo jest tekstu zapisanego, przygotowanego wcześniej. Więc myślę, że ten album jest taki crossoverowy w takim dobrym tego słowa znaczeniu, łączącym idee z różnych gatunków, a nie próbujący naśladować pewne brzmienia z nich pochodzące. Tylko wolność improwizacji padła na grunt takiej próby dotknięcia materiału historycznego z dużym szacunkiem do niego. Czy twoim zdaniem tego rodzaju projekty i w ogóle ta szeroka kategoria crossover to jest też sposób na to, żeby trochę ożywiać muzykę klasyczną, żeby być może trochę inną publiczność do niej przyciągać? Ja w ogóle uważam, że jesteśmy dzisiaj świadkami takich zmian w muzyce. Młodzi artyści słuchają wielu gatunków i to widać, że wyrastają Słuchając tak szerokiej muzyki, i nie da się ukryć, że te inspiracje później przenoszą się do ich sposobu gry, rozumienia, sztuki, jako coś zupełnie innego niż jeszcze parę dziesiąt lat temu. I... Uważam, że jest to po prostu bardzo twórcze, aby wprowadzać powietrze z innych przestrzeni, bo można się wiele od tego nauczyć. Ja się wiele nauczyłem od muzyków współczesnych, od Agaty Zubel, od Cezarego Duchnowskiego, Pawła Henrycha. Ich spojrzenie na sonorystykę otworzyło moje horyzonty do tego stopnia, że zrozumiałem, że w ogóle byłem w jakimś zamkniętym pokoju, który nagle się otworzył i wiem, ile to znaczyło dla mnie i, i też widzę... Kiedy muzycy z orkiestry podają się improwizacji, zamykają oczy i zaczynają grać coś, co czują i się tego nie boją, bo ich prowadzę w taką bezpieczną przestrzeń, ale w taką, gdzie jednak muszą popłynąć na całość, to są inni ludzie potem po takich koncertach. I wiem, że to doświadczenie jest dla nich ważne, dlatego kurczę, uważam, że te światy powinny się spotykać jak najczęściej. Ostatnie słowo w relacji Moniki Zając z gali klasycznych Fryderyków we Wrocławiu należało do Adama Bałdycha, no i to był fragment spłyty płyty Laeta Mundus, Adam Bałdych, Agnieszka Budzińska, Bennett i Ensemble. Pereglina. Oczywiście wśród laureatów Fryderyka były także zespół muzyki dawnej Echo, Art and Voices, Vocal Ensemble Jan Lisiecki, Polski Narodowy Chór Młodzieżowy, Orkiestra Filharmonii Poznańskiej oraz Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i pianista Peter Jablonski. Do nagrodzonych albumów będziemy w dwójce wracać. Będę wracać w kanonie w tym tygodniu. A te relacje, które Państwo słuchali w kwadransie bez muzyki przygotowała Monika Zając. Jest 21 minut po 11.00. ilekroć ktoś wzywa do ożywiania muzyki poważnej. Myślę, że nie ma sensu ożywiać czegoś, co żyje i ma się całkiem nieźle. A pomyślałem o tym w kontekście nagrania, które teraz chcę państwu przedstawić, choć obiecuję, że powrócę jeszcze na koniec dzisiejszego kanonu do Kaji Nagrania, które ukazało się dosłownie kilkanaście może dni temu, ale jest to reedycja publikacji fonograficznej z roku 1970. Schubert i jego muzyka kameralna, przede wszystkim sonata arpeggiony, której za moment posłuchamy. Rok 1974, Alfons Kontarski, połowa słynnego duetu fortepianowego Alfons i Alois Kontarskiej, który siada do historycznego fortepianu. Kontarscy grali na fortepianach współczesnych. Lata 70. to był moment, gdy po fali erupcji wykonawstwa na historycznych instrumentach społecznych, myczkowych, przede wszystkim identych wykonaniach muzyki orkiestrowej, do głosu zaczynał dochodzić historyczny fortepian, fortepian, który wtedy jeszcze był instrumentem przede wszystkim odnawianym. Nie, nie były to kopie, ale raczej rekonstrukcje stanu istniejącego, więc były te instrumenty jeszcze mocno, często niedoskonałe, wyeksploatowane, a jednak budziły jakąś fascynację to spojrzenie na historię wykonawstwa na historycznych fortepianach jest dla mnie takim właśnie bardzo w sumie optymistycznym, dającym do myślenia asumptem o tym, jak żyje, jak rozwija się cały czas muzyka zwana słusznie bądź słusznie poważną, a przez innych klasyczną. Sonata Amol Arpeggione, numer 821 w katalogu Dojcza, w tym nieledwie pionierskim nagraniu na historycznych instrumentach. Prawdziwe arpeggione w rękach Klausa Sztorka, a przy historycznym instrumencie klawiszowym fortepianie Alfons Kontarski. Thank sure. you. Alfons Kontarski i Klaus Stork, Sonata Arpeggione Franciszka Schuberta, Amol numer 821 w katalogu Deutsche Allegro Moderato Adagio Allegretto. Sięgam po to nagranie, którego reedycja cyfrowa ukazała się przed kilkoma, pewnie tygodniami, bo to jedno z tych historycznych nagrań na historycznych instrumentach, które tworzą historię, całego tego nurtu, a ja kiedyś obiecałem Państwu, że przywołam to nagranie w całości w jednej z audycji cyklu 88 klawiszy. No więc realizuję swoje długi i zapewnienia zarazem. Jest za 10 minut południe, dobiega końca dzisiejszy kanon, ale bohaterką główną i najważniejszą pozostaje Kaja Danczowska. Więc fragment już teraz tylko koncertu skrzypcowego Karola Szymanowskiego. w opus 35 to pierwszy koncert. Zarazem na Zagranie z udziałem Kazimierza Korda i Orkiestry Filharmonii Narodowej. Pojutrze minie piąta rocznica śmierci Kazimierza Korda i w zasadzie cały kanon środowy poświęcę monograficznie Kazimierzowi Kordowi właśnie. Ale teraz jeszcze raz Kaja Danczowska. Danczowska Orkiestra Filharmonii Narodowej i Kazimierz Kort we fragmencie pierwszego koncertu skrzypcowego op. 35 Karola Szymanowskiego. To na zakończenie dzisiejszego kanonu. Spotykamy się jutro, o chwilę po dziewiątej. Andrzej Sułek. zostawiam Państwa w towarzystwie Magdaleny Wojtulanis. Przypadki słowa przedstawia Iwona Smolka. Jadwiga Malina swój najnowszy tom zatytułowała Ciemne punkty na jasnych punktach. Ciemne i jasne punkty widoczne są na tkadze życia. Czarny punkt na rybi ikrze, zwanej podrzędnicą, to tyle co początek życia, tego, które wywodzi się z wody. Żywią rodzicielski i zarazem żywią niszczycielski, nawzajem się uzupełniają i znoszą. Od postawionej diagnozy aż po koniec, dzień po dniu, okruchy życia i strzępy wspomnień składają się na czyjeś istnienie. Kiedy usłyszał diagnozę, huśtawka składająca się z dwóch łańcuchów i małej prostokątnej deseczki, nieznacznie odrywająca ciało od ziemi, dająca jednak wrażenie wielkiego uniesienia, stała pusta. Śmiech dzieci, dokładnie dwójki dzieci, chłopca i dziewczynki, których matka powoli rozwieszała pranie, zatrzymał się pomiędzy drzewami. Co miało przyjść, nie nadeszło. Nie było ulewy, ani gradu, jaki często spadał tego lata na ziemię, niszcząc uprawy i gniazda. Więc to tak, tak to właściwie jest, pomyślałam. Pustka, rechot i woda. Te trzy, najpierw ogromne, następnie ulegające redukcji, stające się nieistotnym aspektem tła, nie większym od oka podrzędnicy, jeśli podrzędnica karaska w ogóle ma oczy. Być może są to jedynie ciemne punkty na jasnych punktach, które się wzajemnie nie znoszą. Kiedy chciał się położyć, Będziesz się budził jeszcze jakiś czas I jeszcze jakiś czas kochał Cudna jest ta zabawa w poziomki i liście Tak, tak, to prawda Ktoś z nami był, ale odszedł Dlatego hodujemy owce i przystrajamy ściany Zimą, kiedy przykrywa nas śnieg Próbujemy nie umrzeć z tęsknoty Myślimy wtedy, to koniec Żadna powłoka tego nie udźwignie. Jednak każdej kolejnej wiosny znowu jesteśmy szczęściarzami. Epizody przylegają do potrzeb. Cebulki kwiatów pękają. Unosi się nad ziemią znajomy dialekt. Miłosna pieśń. Kłótnia kochanków. Kiedy wpatrywał się w sufit... Jeszcze niedawno stał na płycie naszego nowo wybudowanego domu. Szczupły, wyprostowany chłopiec, któremu mogło zawrócić w głowie jedynie nadmierne światło. Ani brzydki, ani przystojny. Właściwie bez twarzy. Z łańcuszkiem na opalonej szyi. Ubrany w dżinsy spięte skórzanym pasem, jakie w latach osiemdziesiątych nosili amerykańscy gwiazdorzy. Opierający ręce na biodrach, w geście zwycięstwa, choć nie zwyciężał w nim przecież żaden płomień. Nie mający o nic pretensji do nikogo, marzący jedynie o małej latarce na baterię lub zapalniczce. Ktoś, o kim nie napiszą nigdy w gazetach, choć wtedy jeszcze tego nie wiedział. Nie mógł wiedzieć. Kiedy zmieniono mu pościel, Wiemy już, że Rembrandt rzadko wyjeżdżał z domu. Niektórzy twierdzą, że nigdy nie opuszczał Holandii. Nie ma w tym oczywiście nic złego, a może wynikają z tego wyłącznie rzeczy dobre. Tak dobre, jak miłosierdzie na bardzo, bardzo ciemnym tle. Tak ciemnym, że dłoń wygląda jak świnka morska i można by przysiąc, że ugryzie albo odsunie się ze wstrętem. Utwory Jadwigi Maliny z tomu Ciemne punkty na jasnych punktach czytała Katarzyna Dąbrowska. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam. Iwona Smolka